Tak, tak, niestety wakacje się skończyły, chociaż dla studentów jeszcze troszeczkę trwają. Podcast Radio 9 na przed mikrofonem Darek, witam serdecznie. A tym razem już w audycji o numerze 162, czyli całkowicie po wakacyjnej i takiej już wracającej powoli do normalnej ramówki. A co dzisiaj będzie w podcaście? Dzisiaj w podcaście będzie rozmowa z trenerem Piotrem. Porozmawiamy troszeczkę o pewnej formie treningu personalnego. Później dzisiaj przygotowałem audycję typowo muzyczną, tak na dobre rozpoczęcie roku szkolnego, roku akademickiego, bo kolejna audycja to tak w okolicach będzie pierwszych dni października. Zapraszam do słuchania audycji o numerze 162. Tak, niestety, jak wspomniałem na początku, wakacje się skończyły, a dzisiaj będzie trochę o sporcie, bo pewnie każdy lubi z nas, jeżeli nie sportu prawiać, to chociażby oglądać i dzielnie, wiernie kibicować, ale wszyscy pewnie lubimy zadbać o własną kondycję albo sylwetkę. To zależy, jakie mamy oczywiście upatrzony, jaki mamy swój upatrzony cel, a oto w jaki sposób możemy do tego swojego celu w poprawie kondycji chociażby dotrzeć. O tym opowie w dzisiejszej rozmowie i wizycie w klubie fitness. Trener, zapraszam na relację.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 Wakacje się skończyły, ale dla studentów jeszcze trwają, a ja z mikrofonem jestem na trzecim poziomie Kupru i jak co dwa tygodnie odwiedzam klub Fitness Piór, a moim rozmówcą jest Piotr, trener personalny w klubie Piór. Witam Cię Piotrku. Wracamy do klubu z wakacji. Część klubowiczów była sobie gdzieś na dalekich wyjazdach w ciepłych krajach i na pewno może troszeczkę zapomnieli o treningu, ale macie oprócz takich stricte treningów personalnych, gdzie ćwiczymy na sprzęcie cardio, ćwiczymy gdziekolwiek indziej, jest jeszcze coś takiego, co się nazywa trening funkcyjny i może dzisiaj o tym opowiesz. Tak, jest to odmiana treningu który jest przeprowadzany, jest to trening, ja bym powiedział, yy, yy, oporowy, yy, ale ćwiczony w takiej formie intensywniejszej. Ćwiczymy z użyciem yy, mniejszych ciężarów, jest to trening taki yy, półwytrzymałościowy, yy, gdzie właśnie yy, szereg yy, ćwiczeń bazuje na takich naturalnych yy, ruchach wykonywanych podczas yy, jakichś fizycznych prac, z tym, że jest to robione w sposób bezpieczny, angażuje nam taki trening bardzo dużo grup mięśniowych, ponieważ przy jednym ćwiczeniu, nie tylko tak jak tradycyjnie na siłowni robimy na przykład nogi, siadamy na maszynę i wyciskamy, tutaj natomiast robimy sobie nogi i do tego dodajemy sobie na przykład górną część ciała, czyli dwugłowy ramienia, mięśnie naramienne, czyli o wiele Większe jest zaangażowanie grup mięśniowych, szczególnie podnosi to nam dość mocno i dzięki czemu ten trening staje się intensywniejszy i bardziej podnosi nam przemianę materii, więcej kalorii jesteśmy w stanie spalić na takim treningu. Czyli mamy szansę zrzucić zbędne kilogramy, to dla tych, którzy są zainteresowani po jakimś maszkieceniu w przepaśnych jedzeniach na urlopach, prawda? Tak, <śmiech> zgadza się. Taki trening przeważnie proponujemy kobietom, dlatego, że kobiety mają obawy przed ćwiczeniami na sprzęcie siłowym, ze względu na to, że im mogą mięśnie urosnąć, czego się boją. Oczywiście jest to mit, ale kobiety mają takie obawy. Więc podczas tego treningu funkcyjnego raczej do przyrostu masy mięśniowej nie dochodzi w sposób jakiś tam widoczny. Kształtujemy natomiast ciało, wzmacniamy sobie kondycję. Tak jak powiedziałem, spalamy dużo kalorii, tkankę tłuszczową. No i co ważne, podnosimy sobie przemianę materii potreningową. Dzięki pracy na wysokim pułapie tętna przy takim treningu. Naprawdę efekty są dość dobre. Kobiety się do tego przekonują. Musieliśmy nawet powiększyć strefę tutaj u nas do tego typu treningu, czyli tak zwaną strefę materacy, musieliśmy parę materacy jeszcze tutaj donieść, ponieważ coraz więcej osób zaczyna właśnie trenować tym systemem. Ale najchętniej robią to właśnie z trenerem, ponieważ zestaw ćwiczeń jest dość skomplikowany, no i fajnie, jeżeli ktoś nas w tym kierunku poprowadzi. No i jeżeli chcemy, żeby ktoś nas w tym kierunku poprowadził i chcemy skorzystać właśnie z porad profesjonalnego trenera w Waszym klubie, to co musimy zrobić? Oprócz tego, że no, zakładam, że oczywiście jesteśmy już członkami klubu Piór. No na pewno musimy y, z jakimś trenerem y, nawiązać kontakt w kwestii ustalenia programu treningowego, czyli po jakiejś krótkiej konsultacji, gdzie y, osoba ćwicząca... Y, Naszkicuje nam swój cel treningowy, bo nie zawsze to musi być cel związany z wyszczupleniem sylwetki. Może to być po prostu rodzaj dobrej zabawy, podbudowania kondycji, yy, ćwiczenia dla samej istoty ćwiczeń. Po prostu są osoby, które lubią się ruszać, nie chcą siedzieć w domu, yy, więc ustalamy sobie wcześniej cel i pod kątem tego celu trener umawia się z tą osobą już na pierwszy trening, opracowuje prywatny program treningowy, Wiadomo, osoba jest klubowiczem, wiadomo, ma treningi z trenerem zapewnione. No i po takiej konsultacji z trenerem gotowy jest program treningowy, umawiamy się na spotkania i trenujemy wspólnie. Czyli wszystkich szczegółów dojemy się oczywiście u Was w klubie, u trenera, czy też oczywiście pomogą nam w tym konsultancie albo recepcja. Tak, ale jeżeli chodzi o szczegóły, to jak najbardziej trener, ponieważ o tym treningu to w zasadzie tylko się dowiemy od trenera. Konsultanci troszeczkę mają inne pole tutaj działania. Mogą tylko ewentualnie doradzić nam, na jakich zasadach to się odbywa, zaprowadzić nas do trenera. A cała reszta to już jest tylko pomiędzy trenerem i osobą zainteresowaną. Nie pozostaje nam nic innego, jak doradzić wszystkim skorzystanie chociażby z tej opcji, czyli właśnie treningu funkcyjnego, w ogóle z treningu personalnego pod okiem profesjonalnego trenera u Was w klubie. Tak, na przestrzeni tutaj półtora roku pracy w piór zauważyłem, że na przykład szereg osób ćwiczy dość intensywnie, bardzo często przychodząc do klubu ale nie przynosi im to żadnych efektów. Mówię tutaj o efektach typu właśnie spalanie tkanki tłuszczowej, wyszczuplenie ciała. Robią dużo błędów treningowych, ponieważ zbyt intensywny trening albo zbyt mało intensywny trening robiony na nieodpowied przy nieodpowiednim tę tętnie, jeśli chodzi o trening aerobowy, powoduje na przykład całkiem inny rodzaj spalania kalorii, niekoniecznie z tkanki tłuszczowej, no i osoby nie robią zamierzonych postępów, dlatego warto zawsze mimo wszystko nawiązać jakiś kontakt z trenerem, ustalić sobie program wyjściowy, treningowy i jeżeli ktoś nie chce cały czas trenować z trenerem, bo to są jakieś ograniczenia na pewno finansowe, może co jakieś, na przykład co 6 tygodni, co, co miesiąc konsultować się w kwestii jakichś tam zmian w programie, robić sobie kolejny pomiar wagi i by być taką osobą prowadzoną przez trenera wtedy zwiąże się to z mniejszym nakładem finansowym ale również mamy dobry program i robimy to pod kontrolą i efekty na pewno będą o wiele szybsze Wszystkim klubowiczom życzymy osiągnięcia zamierzonych celów czy to podbudowania kondycji fizycznej czy też uzyskania wymarzonej sylwetki Tak i zapraszamy w związku z tym wszystkich tutaj do galerii, do klubu Piór My się państwem zajmiemy, szczególnie właśnie teraz w okresie nadchodzącej jesieni, końca lata, kiedy już musimy sobie układać jakieś plany związane z nadchodzącą zmianą pory roku, czyli wydłużone wieczory, nadmiar jakby takiego czasu, nadmiar nie wiem, przesiadywania w domu, więc już teraz jest czas, żeby się za to zabrać przyjść do nas, do klubu i po prostu iść za ciosem i nie dać się po prostu nadchodzącej jesieni. A my z Piotrem porozmawiamy już wkrótce, odkryjemy kolejne tajemnice klubu Piór na trzecim poziomie Kupru Mareny. Dziękuję Piotrku za rozmowę. Dziękuję również, pozdrawiam wszystkich słuchaczy i do usłyszenia. Całość konferencji prasowej. Słuchacie Radio 9. Witam serdecznie. Chcę powiedzieć, że to tylko panował Bardzo dziękuję za, za przybycie. Słyszałem, że, że dzisiaj ma być jakiś wartek serdecznie. Nazywam się Andrzej Hireno i Zapraszam do słuchania internetowego Radio Lubin. Cześć, mój ekstrażny pilaw. Słuchajcie Radio 9 Lubin. Mówi Grizzly, Sis Rocker. Słuchajcie Radio Lubin 9. Pozdrowie wielkie.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 Detroit. Poznaj ciekawszą stronę Ameryki www.polskidetroit.com. Wszyscy zastanawiacie się pewnie, co chciał wam powiedzieć Łoś. To wam powiem. Skąd znam język Włosi? Nie ma się czym chwalić, ale Łoś chciał was zaprosić do słuchania podcastu Rafała. www.łosiowisko.pl no ja, ja również zapraszam. I tym sposobem dotarliśmy do części muzycznej podcastu numer 162 po wysłuchaniu oczywiście wcześniej zapowiedzi podcastów partnerskich. Dzisiaj, jak zwykle, utwory z serwisu Music dawne pod Safe Music Network i oczywiście również na licencji. Creative Commons. Romney Sailor Only You to pierwszy utwór, który zagram dzisiaj, ale zresztą, co tu więcej mówić, posłuchajmy. Only you can make I like a clip. na nutę, ale to jeszcze nie koniec. No tak, o właśnie o to chodziło i teraz Celestial Underground Power in New Hands. To kolejny utwór oczywiście specjalnie dla Was w podcastowej dziewiątce. in the grave. Ale czas powoli dobiega końca do dzisiejszej audycji. 163 już za dwa tygodnie w pierwszych dniach października. Oczywiście jak zwykle na tej samej stronie. Zapraszam Was również do odwiedzania oficjalnego profilu e, podcastowej dziewiątki na facebooku www.facebook.com ukośnik dziewiatka, czyli dziewiątka pisana bez polskich znaków, a na koniec zahipnotyzuje nas Artemis. Hypno! To ostatni utwór w dzisiejszej audycji. Zapraszam do kolejnej. Do usłyszenia. Cześć!